It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts and in recognition of the imposter that stands in her stead. Powstał w mojej mm głowie -hmm. szalony pomysl, żeby Pani Profesor Monika Plapek, reprezentującą to, co najlepsze z obu światów akademickiego i aktywistycznego, zaprosić tutaj żeby pomimo tego, że wszyscy, nawet nieprofesjonaliści jesteśmy najlepszymi prawnikami na świecie, żeby nam powiedziała o tym, czym prawo naprawdę jest, jak wygląda, jak w tej chwili się zmienia, nie, nie śmiało no że nie śmiałem pani profesor nawet sugerować, co miałaby dzisiaj mówić. no nieprawda. No może odrobinkę zasugerowałem ale nie śmiało. Eee, I nie wiem, co dzisiaj będzie powiedziane. Wiem tylko, że postaram się to przyjąć z otwartym umysłem i sercem. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Oddaję głos Pani Profesor. Dziękuję pani za już. Po pierwsze, bardzo dzień, dzień dobry. Nazywam się Monika Płatek. Pracuję na Dzieletowej Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Piąte. Może mogę bez tego mikrofonu póki co. Prawda? On, Ym... on Panu słyszy. Dobrze. To nie był wcale pomysł szalony. Bardzo się pan nie napracował. Ja się zgodziłam bardzo szybko. Co więcej, robię to pro publico bono, co więcej, przyjechałam tu na własny koszt, zjadłam na własny koszt, wyjadę na własny koszt. Także to wcale, dlaczego to miałby być szalony pomysł? Tego nie rozumiem, ale dobrze. Nie jest prawdą, że um, nie było powiedziane, o czym ma być. Bo gdybym ja nie wiedziała, o czym mam w ogóle mówić, to byłoby mi całkowicie źle, a jest mi tylko częściowo źle, bo było rzeczywiście powiedziane w sposób niejasny zaczęliśmy mówić o tym, co jest na plakacie. Prawo w służbie siły czy sprawiedliwości. I od razu powiem, że oczywiście ja jestem bardzo dobra do tego z paru względów. Po pierwsze, przez kilkanaście lat prowadziłam zajęcia "Sprawa na co dzień i wydałam na ten temat nawet we współpracy kilka książek, które to książki, zajęcia i praca z wieloma studentami z wieloma rocznikami studentów również w Lublinie, bo to przeszło na różne miasta polegała na tym, żeby pokazywać jak funkcjonuje prawo w praktyce, czyli żeby wyjść od przepisu zobaczyć co on znaczy, co znaczy prawo co znaczy mieć prawo zrozumieć kiedy możemy mówić o prawach i zobaczyć co poza tym trzeba co, co się musi stać, aby to co w przepisie się zadziałało naprawdę więc rzeczywiście na tym się znam, poza tym znam się trochę na prawie karnym, znam się trochę na prawie karnym wykonawczym, na prawie karnym porównawczym, kryminologii i na już studencji feministycznej. A poza tym sporo się uczę od pani profesor Łętowskiej i innych mądrych ludzi. Czyli pozwolę sobie zacząć od tego prawo w służbie siły i sprawiedliwości, od pewnego cytatu. Zanim zacznę Państwa pytań. I to jest cytat oczywiście ze świetnego artykułu Pani Profesor Łętowskiej wydany, wydany w takim tomie Zasady Demokratycznego Państwa Prawa w Konstytucji RP z 2006 roku, wydawnictwo sejmowe, pod redakcją Sławomiry Wronkowskiej, obecnie sędzi sędziego, sędziego, sędziego, sędziego, Trybunału Konstytucyjnego. I... Yy, Artykuł pani profesor Lentowskiej jest poświęcony trudności w przyswajaniu w Polsce praktyki państwa prawa. I wydaje mi się, że to jest pewna myśl, która zawarta tutaj, y, która cały czas nam towarzyszy, kiedy myślimy o prawie. Dwie diametralnie odmienne wizje towarzyszą od wieków refleksji człowieka nad prawem. Już sofistów dzielił spór, czy prawo wynaleźli, słabi, aby dzięki niemu pokazać właściwą prawu, naturę, dominację silniejszego, czy też prawo ma służyć, tak jest Kaliktesa w Borgiaszu Platona, czy też jak u prawo ma służyć i służy silniejszemu. Tarcza obronna czy narzędzie opresji i podporządkowania. Podstawowy spór o istotę prawa trwa od wieków i przez wieki. Czyli to jest pierwsze, że jak będziemy mówić o prawie, to trzeba pamiętać o tym, że są te dwie możliwości. Oczywiście prawo może być w służbie siły i prawo może być w służbie sprawiedliwości. Natomiast, kiedy mówimy o sprawiedliwości, to przepraszam, ale o czym mówimy? I może tak na początek, to ja Państwu dam zadanie, dobrze? Tak jak siedzicie tutaj, to jakbyście się Państwo mogli cztery, cztery, cztery, cztery podzielić na czwórki, dobrze? Moglibyście, i musicie Państwo bardzo szybko, czy wiecie Państwo, gdzie, w jakich czwórkach jesteście? Ta czwórka jest tutaj, i tak jest tu jest tu jest już, to jest piąty. Nie, jest? Nie. idzie do tej szóstej. Macie Państwo taki kazus, żebyście zobaczyli i poczuli, jak to jest. Kazus. Raz, dwa, trzy, cztery. Bądźcie Państwo. już są podzieleni Państwo. I naprawdę musicie to przedyskutować. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ale będziecie Państwo musieli zrobić to. Sprawiedliwie, czyli sprawiedliwie osądzić, w jaki sposób potraktować ludzi w następującej sytuacji. Jest trzech rozbitków, Kowalski, Malinowski i Wiśniewski, którzy się uratowali z zatopionego przez sztorm statku. Sztorm nadszedł tak szybko, iż nawet nie nadano sygnału SOS. Na tratwie rozbitkowie są bez jedzenia i bez wody. Brak im również wędki czy jakiegokolwiek sprzętu do przygotowania posiłku. Gdy minął szok, trzej rozbitkowie zaczęli się zastanawiać nad swoją sytuacją. Kowalski, nawigator statku, sądził, że sztorm zdmuchnął ich jakieś tysiąc kilometrów od lądu. Malinowski, lekarz pokładowy, stwierdził, że bez jedzenia nie przeżyją dłużej niż 30 dni. Jedyne, na co mogli liczyć, to opady deszczu, no i ryby, jeśli wskoczą im do tej tratwy, prawda? Przyznał jednak, że jeśli jeden z nich by umarł, dwaj pozostali mieliby znacznie większe szanse na przeżycie, zjadając jego ciało. Trzeci majtek pokładowy Wiśniewski smutno kiwał głową i się nie odzywał. Odzywał się dopiero 25 dnia, był już bardzo wyczerpony. Zaproponował, by pociągnęli losy. Przegrany miał poświęcić swoje życie dla ratowania pozostałych. Kowalski i Magnowski zgodzili się. Następnego dnia doszło do losowania. Przegrał Wiśniewski majtek, najsłabszy i zmienił zdanie. Odmówił zgody na wykonanie planu który sam ułożył. Malinowski z Kowalskim przekonani, że Wiśniewski i tak jest już bliski śmierci, pomimo jego protestów, zabili go i zjedli. Dwa dni później zostali wyłowieni przez przepływający statek i odstawieni do portu w Gdyni. Nie ukrywali tego, co się stało. Po wyjściu ze szpitala, gdzie trafili na długo przed przeżyciami, jakie ich dotknęły, dotknęły stanęli przed sądem pod zarzutem dokonania morderstwa. Artykuł, który mówi o morderstwie, o zabójstwie, to jest artykuł 148 kodeksu karnego. Upraszczając już sprawę, bierzemy tylko paragraf pierwszy, który brzmi tak. Kto zabija człowieka, podlega karze. I oczywiście jest też możliwość taka, że przewiduje się niższą karę dla czynów popełnionych pod wpływem silnego wzburzenia. Co najczęściej w naszych sytuacjach wygląda tak, że to jeżeli mąż zostaje żonę, bądź kochankę, szczerze mówiąc, w łóżku z kimś innym, niezależnie od tego, czy jest jej mężem, czy nie, i zabija, to mówimy, że to jest pod silnym wzburzeniem. W przypadku kobiet sytuacja wygląda w ten sposób, że to musi być kobieta, która jest maltretowana przez wiele lat, najlepiej jak ona jest maltretowana, jej dzieci, a on musi pić i w ostateczności czasami jej się udaje. Sytuacja, że on zdradza, ona pod silnym wzburzeniem teoretycznie możliwa, w praktyce nie występuje. Czyli to jeszcze jest możliwe. i Oczywiście jest jeszcze możliwość taka, że pod, jeżeli to jest stan wyższej konieczności, to można w ogóle zwolnić z odpowiedzialności. Ale stan wyższej konieczności bardzo wyraźnie mówi o tym, że właśnie nie przewiduje tego, że można zjeść człowieka. Przewiduje natomiast to, proszę Państwa, i to jest prawda, że jeżeli jesteście na łódce, prawda, i ta, tylko jeden z tej łódki się może uratować. Jeden jest chudszy, drugi jest silniejszy, większy i tego chudszego weźmie zdmuchnie do wody, to rzeczywiście to może być stan wyższej konieczności. Ale zazwyczaj jest tak, że w stanie wyższej konieczności ratujemy zawsze człowieka, poświęcamy nawet monalizę, poświęcamy nawet dzieła sztuki, czy rzeczy, które mają wielką wartość. Czy to jest jasne? Państwo macie wydać wyrok, szybko. Już nie będziemy się bawić w to, kto jest tutaj sędzią, kto jest adwokatem, możecie Państwo sobie sami wybrać. Macie mieć przesłanki, czyli macie Sytuacja jest prosta, prawda? trzech ludzi tratwa losowanie za zgodą, on zmienia zdanie, oni go i tak biorą i zażynają, pożerają, po czym się przyznają i macie stwierdzić, to jest zabójstwo, czy nie co się. Powodzenie, 5 minut. Pięć minut. kary. Znaczy, nie znaczy dlatego to jest nie oddał, nie. Dlaczego, że mamy stan wyższej konieczności i mamy drugą rzecz jeszcze... Określność pogodzącą? Określność pogodzącą, czyli stan wyższej konieczności i... Określność polegała na tym, że wcześniej była umowa. Mnie to do no, końca tak. nie przekonuje. Po 25 dniach ja nie jestem w stanie się sobie dogadywać z jednymi ludźmi. Yy, z tego względu ta te, te umowa nie traktowałbym jej za wiążącą. Natomiast y, dramat sytuacji polega na tym, że kto wie, jak wszyscy inni by się zachowali, i komu rozliczać innych sytuacji, w się znalazła ta trójka. Z tego względu orzekamy o winie, ale nie czekamy sekwencji. No, kara musi być, może nie kara śmierci, musi być, bo to zbrodnia z premedytacją. Pogodzących okoliczności jest niewiele. Okej. Okay. Bardzo proszę. To jaki zakres kawy. to nie jest ważne. Cicho. W ogóle wcześniej, prawda, to jakby zadać przejście na no, odżywianie praniczne i nie byłoby tego kłopotu, prawda? co? Na odżywianie no, praniczne, żeby wszyscy razem przeszli, prawda? Nie byłoby tego kłopotu. Więc, no, prawda, no, ale nie jest to łatwe. Natomiast e, stajemy tak mi się wydaje na stanowisku, że jednak e, nikt nie ma prawa zabijać innego człowieka, ale, innej istoty. Ja akurat to osobiście No Ja właśnie nie wiem, że czytałam książce profesora Witolda Świdy, polskie prawo karne, że można poświęcić czyjeś życie dla ratowania swojego życia. Prawo na to z tym, że, z tym, że na przykład rodzina może domagać się odszkodowania, ale prawo na to zdezwanie. Tak, bo tutaj Państwo jesteście prawodawcami, Państwo jesteście sędziami. Nie, to trzeba według, trzeba to kodeksowo mówić, nie tak jak nam się tutaj wydaje, tylko sięgać do litery prawa. Tutaj macie Państwo swobodę, prawda, więc jesteście ustrojonym sędziami. profesorowi to dziś to to podaje przykład tonącego okrętu i yy, właśnie w swojej książce napisał, że polskie prawo do karę w takim przypadku, na tym. może Okej, bardzo proszę. Kto z Państwa? No i Pani mówi, no. Halo. Preludycjalny i valencior to się nazywa. No my wnosimy o niewinnie. <grymne> to Natomiast znaczy państwo, państwo jesteście sądem, Czyli go nie winiacie, tak? tak? Okej, okay. przesłanki rozumowanie się pokazać. Podobne, jak tutaj wcześniej. Ale przepraszam, tu było... Każde nie, nie, nie, nie, życie tęże, nie, nie, nie. wskazujemy... Prakty, w prakty, w manierie, no, tak uchwaliliśmy, że wnosimy o niewinnie. Dlaczego? Proszę. Dlaczego? Bo no Właśnie jakoś, mam moje spaczenie do mnie. Ale to nie jest argument. A nie, ale jeżeli kiedyś przezamienić to no to, to chyba nie, nie, nie nie, nie nie. tak, no, stan wyższej konieczności raz. To co Pan tutaj mówił. A, a na czym polega ten stan wyższej konieczności? A jednak poświęcam y, y, y, y, jakieś dobro, nie moje, ale na rzecz dobra mojego. Tak to, to co tutaj muszę się przypięcić do tego, co Pan to, ten, mówi. Czyli że jeżeli ja mam więcej siły, to mogę dusić się i zjeść. Niekoniecznie, ale jesteśmy w bardzo ekstremalnych warunkach. Okej, okay. ekstremalne warunki to tłumaczą. Tu była oddzielna tak. No, no to My ustaliliśmy, że to w stanie faktycznie wynikało, że byli na morzu i nie wiadomo ile tej wody spadało. I na Morzu Bałtyckim jest to dosyć zasolone nie, morze. Nie. Osoby musiały spożywać słoną wodę i być wyeksponowane na działanie światła. To wszystko się odbyło w y, okresie od 20 kilku dni. Dlatego też poczytalność prawdopodobnie wszystkich uczestników była ograniczona. I należałoby... Wyznaczyć, nas obracamy. Słyszęmy, oczywiście... ...zoczyściowi nie... ...wyznaczamy obracować... ...umorzyć, podperbowanie, na brak poczytalności sprawców. Ja taką koncepcję, w związku z tym, że zbiłem ten, Ci, którzy go zgładzili, mieli prawo przypuszczać, że jeżeli jednak było no. wesołe przy życiu, to na pewno tego z nich zabili. Ale to nie tak, pan już teraz Ale fakty. To jest tak, że oni wyszli z taką propozycją. Lekarz powiedział, że to by może ich ratowało, a Wiśnieński po prostu po 25 dniach, o ile pamiętam, tak. stwierdził, tak, że no dobra, to Tak, ale wiceprzewodniczący każdy z nich tak? Imotyw, tak? Czyli e, e, oni zgładzając e, e, jego, tak? Oni Szersi majtek pokładowy, on się w ogóle nie odzywał, jak oni tutaj dywagowali, jako mądrzejsi, starsi, pozycją i w ogóle. I się dopiero po 25 dniach już bardzo wyczerpany zaproponował, by pociągnęli los Ale dobra, Państwo poświęcili nacisk na to, że nie ma sprawy, ponieważ są niepoczytane Bardzo proszę. <śmiech> prawo karne. Podobnie jak na woli i rozlicza że żołnierze nie doczyniają się określonych, morderstw, ale mają prawo zabijać, a tak? tutaj była to też nie ma prawa zabijać. Ja, ja cywil. Nie ja cywilów, Czuję, cywilów nie mają prawa zabijać. Czyli... Ale rozumiem, że nie widzicie państwo, wiemy, że zostawiamy po W związku z tym ja bym w ogóle umorzyła sprawę. Okay. A, ale kolega tutaj mają. A kolega wieża Wypadałoby uznać tych dwóch panów innym na zabójstwa, ale odstąpić od wymierzenia kary z wyższą koniecznością czy sytuacją. Okej, państwo. My mamy zdanie wspólne zasadniczo... Generalnie przyjmujemy stan wyższej konieczności. My nie mamy sprzeciwicie mówiąc, że bardzo wyraźnie ogólniamy odpowiedzialność prawną od odpowiedzialności moralnej. I wypowiadamy się wyłącznie na temat odpowiedzialności prawnej, a więc wobec państwa. I w, tej, w tym zakresie zdecydowanie wnioskujemy o zastosowanie stanu wyższej konieczności, ponieważ Choć bezcenne, jednak dwa życia są więcej warte niż jedno. Ja. A stan wiedzy, a stan wiedzy e, rozbitku był taki, że to rzeczywiście w ich rozumieniu był stan w wyższej konieczności, bo ich uratowanie przed upływem 30 dni było rzeczywiście zdarzeniem losowym. To jest Krzysztof Pawłowski, który ze mną przez. Te 15 lat m.in. robił te zajęcia i w ogóle zawsze psuje mi wszystkie spotkania, ale bardzo. To znaczy, ja oczywiście znam rozwiązanie. Nie, nie znaczy. Sytuacja jest bardzo prosta, tak, bo oczywiście mamy tutaj do czynienia z ewidentnym przestępstwem i grupa cała się z tym zgodziła. Natomiast Wcale nie, nie. Nie, to, chwileczkę, ale to. Chwileczkę, Wiesz. drodzy państwo. Kosielko. Tak grupa ta postanowiła. A ponadto w związku z tym, że było przestępstwo, ale była także kara, ponieważ Majtek okazał się o wiele mniej smaczny niż na początku wyglądał. więc prawdę, był niezjadliwy, Czyli mamy zjedzenie jego błoka dla, dla tych sprawców tego czynu. Czyli mamy do czynienia i przestępstwo i kara, a ponieważ nie można dwa razy karać za to samo, to raz nie powinno orzekać się kara. Rozumiem, to jest jeszcze jedno wyjście w grupie oddzielnej, ale mnie, może Pan uzupełnić. Ozupełnić. Po prostu inne spojrzenie najwyższą wartością konstytucyjną, zgodność człowieka, jego wolność i tak dalej, nie naruszamy. To jest najwyższa wartość konstytucyjna. To Dobrze, było poza ten RP, a więc psz, nie obowiązywała konstytucja. Teraz RP. ja chcę powiedzieć tak, to jest nieprawda. Przyjęliśmy stan prawny taki, jaki jest, natomiast nie chodziło zupełnie o co innego. Nie chodziło, żeby pokazać państwu, że wszyscy jak tu siedzimy, w naszych głowach wydaje nam się, że my wiemy. Co to znaczy prawo w służbie siły i co to znaczy prawo w służbie solidar... sprawiedliwości. A oczywiście z tym, co Pan powiedział, mogłabym bardzo długo dyskutować i myślę, że byśmy się to mogli zadyskutować już teraz do końca tego spotkania na, na tym jednym przykładzie. Proszę zobaczyć, jak ludzie, którzy myślą, że mają wspólny pogląd na sprawę, zupełnie inaczej sądzą, będąc mniej więcej przecież z tego samego gruntu, nasiąkając mniej więcej. Niech, niech, niech Pan zobaczy, jak różny był los tych ludzi, w zależności od tego, przed kim. Od niewinności, przez po, niepoczytalność, po bardzo surową odpowiedzialność, umorzenie, ja uznanie. Że nas wszyscy byli nie, nie, pań, Państwo tutaj wskazywali. mówili, że życie najważniejsze i to jednakże jest bez, przestępstwo. Nie, bez, bez kary żadnej. O karach, tutaj była też mowa o jakiś karach, ale to było mniej ważne. Ważniejsze tutaj jest to, żeby pokazać Państwu, jak to jest w sumie niejasne, kiedy mamy sądzić. Natomiast i, i to, żeśmy osiągnęli na początku, prawda, a za chwilę sobie powiemy o paru innych rzeczach, natomiast ta sytuacja jest sytuacją prawdziwą. To jest rzeczywiście sprawa z 1884 roku, Regina versus Dudley and Stephens z Wielkiej Brytanii, gdzie oskarżeni winni, zostali winni zarzuconego czynu, zostali skazani za popełnienie morderstwa na kary śmierci. W uzasadnieniu sędzia powiedział tak, często jesteśmy zmuszeni tworzyć normy, którym nie jesteśmy w stanie sprostać i wydawać wyroki, które nas nie satysfakcjonują. Człowiek jednak nie może ulegać pokusie, zmieniania lub osłabiania ustawowej definicji przestępstwa pod wpływem współczucia dla przestępcy. I proszę zobaczyć, wbrew pozorom, to wcale nie jest w tym momencie prawo w służbie siły. To jest, o dziwo, prawo w służbie sprawiedliwości a jednak to się nam rozłazi i nie godzi. I co się wtedy dzieje? Jest inny instrument, jest królowa, która w tym momencie skorzystała z prawa łaski, zmieniając karę śmierci na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, bo tyle trwał <coughs> areszt do sprawy. Czyli oni zostali, to jest to bardzo piękny w sumie wyrok. I to jest wyrok, chociaż groźny, znaczy chociaż na karę śmierci, to jednak wcale nie w służbie siły. Wcale nie w służbie państwa, powiecie państwo, co mnie w tym wszystkim trochę zabolało? To, co mnie zabolało, i to jest coś, co jest nasze, bo wszyscy żeśmy tu, jak jeden mąż, jedna żona, jednakże o nim zapomnieli. Nikt, kurde, chociaż może gdzieś się to przejawiło, przepraszam wtedy, jeśli było, nikt nie powiedział, a gdzie cholera odszkodowanie dla rodziny tego Magniowskiego? Tam przecież jest jakaś matka. Wiśniewskiego. Wiśniewskiego. Tam jest matka, rodzina, ktoś jest. Gdzie chociaż jakiś się pomnik? Gdzie, gdzie cokolwiek dla niego. I to jest już zupełnie inny rodzaj sprawiedliwości. Natomiast jeżeli my mówimy o sprawiedliwości jako takiej, to zanim do tego dojdę, to Państwo mi musicie powiedzieć, co to jest prawo. Tak potocznie, jak myślicie o prawie i myślicie o tym, ja mam prawo, ja nie mam prawa. to co to znaczy, że ktoś ma prawo? Tak, to prawda. To, to, to drugie, skupiamy się na tym drugim. Co to znaczy, ja mam prawo? Kiedy ja wiem, że ja mam do czegoś prawo. I to jest bardzo ważne, jak to będziemy widzieli. No kiedy pan wie, że pan ma prawo? Przy judicjalnym walęciu. No, nikt pan nie przyjmuje. Tutaj wszyscy robimy błędy. Także tak teraz, im więcej błędów, tym lepiej. To szybciej dochodzimy do.. do, do... To jest bardzo, bardzo dobre myślenie, tylko błędne i dobrze sobie jest to zapamiętać. Fakt, że coś jest zapisane w ustawie, to jest dopiero początek. To jest początek, prawda? Natomiast kiedy my wiemy, że my mamy prawo i możemy dalej iść po tym, że coś jest zapisane? To w zależności od określonej sytuacji. Okej, okay, tak, jest Pan w określonej sytuacji. Jest rok 78 i przepisy mówią, że każdy ma prawo do paszportu. Mm -hmm. Prawda? I ja mam prawo do paszportu. Żeby nie było, to jest życiowa sprawa, no. Mam prawo do paszportu. I jest napisane w ustawie, że mam prawo do paszportu. Idę, składam podanie o paszport, a oni mi mówią, że nie dostaję paszportu. I co ja wtedy mogę? Nie, nie, nie nieprawda. Mogę się odwołać. Zgoda. A gdzie ja się mogę odwołać? Do tych samych, którzy odmówili. Do tych samych, co odmówili, tylko piętro wyżej. I ja idę i się odwołuję, prawda? I oni mi mówią: spadaj na drzewo, prosować banany. Albo nie dają mi tego, prawda? Może Czy ja mam prawo dać do paszportu e, Mogę, tak, ale to nie o to chodzi. Ale prawo, dalej ma, no. prawo nie. nie. Widzi nie pan. I tutaj to jest pierwsza rzecz. Prawo ma się wtedy, kiedy istnieją proste, dostępne, skuteczne procedury pozwalające dobić się tego, co jest zapisane w ustawie. Czyli mogą istnieć bardzo różne mechanizmy, mogą istnieć bardzo różne procedury. Natomiast zazwyczaj jest tak, że jeżeli moją decyzję rozsądza mój kolega, to to jest przechlapane. I oczywiście w naszej kulturze, mówiąc w naszej kulturze, myślę o w większości globu tak naprawdę już dzisiaj, przyjęte jest, że jest to organ niezależny, prawda? Czyli ja mogę wyjść z tym do organu niezależnego. I też się przyjęło mówić, że jest to sąd. I często jest to sąd. Natomiast, czyli ja powinnam wyjść z tym swoim żądaniem do kogoś, kto jest kompletnie niezainteresowany i niezależny od tego, który tą decyzję wydał. W ramach paszportu, prawda? Czy w ramach czegokolwiek innego. Jeżeli jest bezczynność na działalność urzędnika, to ja powinnam móc pójść do Sądu Administracyjnego i to zmienić. I to się zaczyna dziać, i to się dzieje. Natomiast chcę przy tej okazji powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ktoś Państwu mówi, że my sprawdzamy, że mamy prawo w ten sposób, że idziemy z tym do Strasburga, to dwie uwagi. Pierwsza to jest taka, że to jest tylko częściowa prawda, dlatego że Strasburg jest daleko, Strasburg jest chętny. I Strasburg trwa 5, 6, 7 lat, a w tym czasie życie płynie. Dobra? Czyli nie można mówić, że mamy prawo, bo możemy oddać sprawę do Strasburga. Ka za każdym razem oddanie sprawy do Strasburga to jest klęska. Bo ja powinnam to móc zrobić za rok, bezpośrednio. I oczywiście temu służy bardzo wiele innych mechanizmów, nie tylko zachowywać zgodnie z tym, jak to jest ustawione. I oczywiście to, jak to jest ustawione, to jest kolejna rzecz. Że bez względu na to, jak te same przepisy, daję kolejny przykład, kurator i działanie kuratora, proszę mi wierzyć, przepisy dotyczące nadzoru kuratorskiego są tak samo skonstruowane w Wielkiej Brytanii, w Polsce i w Almacie, w Kazachstanie. Tak samo, one są jednobrzmiące. Natomiast w Wielkiej Brytanii, zanim kurator przyjdzie do kogoś, to grzecznie dzwoni, ustala, dopytuje się, czy nie będzie przeszkadzał i przychodzi. W Polsce prawdzie nie dzwoni grzecznie i zazwyczaj nie ustala, ale przychodzi jednakże w godzinach do godziny ósmej wieczorem i nie wcześniej niż o jedenastej w południe, prawda? W Kazachstanie to jest przychodzenie o piątej nad ranem, trzeciej w nocy, walenie w drzwi. Ja w Kazachstanie im powiedziałam zupełnie uczciwie, że przecież gdybym ja była pod ich kontrolą, to ja bym ich zabiła przy drugiej wizycie, ponieważ oni kompletnie nie mają tego elementu, który jest chyba tu istotny, szacunku dla jednostki i szacunku dla, kolejnej, dla, kolejnej, dla kolejnego słowa, czyli dla praw człowieka. I co to są te prawa człowieka? Krótko. I to nie, jest, to nie jest dziwne, że nikt nie wie, co to są prawa człowieka. I państwo się niczym nie różnicie od ministra i od studenta i od ucznia. I jak mi ktoś powie, że to są przyrodzone, niezbywalne, to ja... Niedobrze mi się to co, co, co to są prawa człowieka? Ograniczenia państwa. Słucham? Ograniczenia państwa. Świetnie. Znaczy, widzi pan, ja zazwyczaj miałam skłonność do tego, żeby nie mówić o państwie, tylko mówić o władzy. Ale chyba niestety jesteśmy w momencie, kiedy zaczyna być racjonalne, rozsądne i uprawnione mówienie znowu o państwie. A to nie jest dobre, widzi pan, bo wcześniej, jeszcze 15 lat temu, mogliśmy mówić o władzy. I zaraz przejdziemy do tego, dlaczego mówimy o państwie w tej chwili. Natomiast, i to jest definicja, z którą znów nie musi się państwo z niczym zgadzać. I to nie ja wymyśliłam, tylko to wymyślił Wiktor Osiatyński, ale wydaje mi się, że to jest najprostsze i najbardziej y, takie widoczne pokazanie, o co chodzi. Wiktor Osiatyński mówi tak, prawa człowieka to jest wąski wycinek praw, czyli jak się tu państwo powiedzie, nawet jak ja kogokolwiek tu nawalę, nikomu, nie naruszę jego praw człowieka. Nikomu. Ale jeżeli tu na tej sali siedzieliby studenci moi i ja bym ich nabaliła, naruszyłabym im prawa człowieka, czy nie? Zależy, jeżeli ja bym państwa zrozumiałe. zwymyślała, czego nie zrobię, to bym była tylko po prostu niekulturalna hamka. Natomiast gdybym wymyślała swoich studentów, naruszyłabym ich prawa człowieka, czy nie? Państwowa uczelnia? Jakakolwiek nie ważne. uczelnia. Nie ważne stosunek nadrzędności i nadrzędności. Dokładnie. Stosunek władztwa. Prawa człowieka zaczynają się tam i jest ich niewiele, proszę zauważyć, to jest, malutka, to jest w sumie malutka książeczka. To, co mamy na pewno i na, na dziś, to jest tu, to jest parę właściwie artykułów pierwszych Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, no i trochę w Konstytucji, ale to są, te, ten zakres, praw, który reguluje stosunki pomiędzy władzą, niestety coraz bardziej państwem, a jednostką. I Osiatyński mówi o tym, że prawa człowieka są jak tarcza przed mieczem, który władza trzyma w ręku. I władza może być niziutka, czy wysoka, nie ma znaczenia, może być mocna, może być słaba, natomiast ma miecz i tym mieczem może wymachiwać. Może przysłać tu policjantów i nas aresztować. Może nas wsadzić do aresztu i to może być no właśnie, w każdym razie może nam robić bardzo różne rzeczy z tego powodu, że ma siłę. I teraz prawo człowieka to jest coś, czego nikt nikomu nie dał. Jak jesteście państwo władcą, naprawdę, nie życzę państwu tego za bardzo, ale bo to się tak wydaje, że my byśmy inaczej to robili, a to niekoniecznie tak bywa. I władza jednakże jest niebezpieczna i historia pokazuje, że, że władza wtedy działa, kiedy jest naprawdę mocno kontrolowana. natomiast to, co się w ten zakres praw człowieka zmieści, to jest jednak tylko i wyłącznie to, co się wywalczy. Praw się nie daje, prawa się bierze. Prawa się bierze i prawa się umacnia najróżniejszymi instrumentami, które są procedurą. I teraz jak Państwo macie te prawa człowieka, to jednak zaczęło się to mniej więcej w 1789 roku wraz z rewolucją francuską, kiedy proszę zobaczyć, to było jednak, że.. E Liberté, égalité, fraternité, prawda? Liberté, czyli ta wolność. I to jest XVIII wiek, gdzie mówimy, ruki kapaszwam, niczego o nas bez nas. Te prawa polityczne. I co jest w tym katalogu praw politycznych, to zależy trochę od sytuacji. Bo na przykład prawa reprodukcyjne w krajach, w których są utrudniane, tak jak na przykład w Polsce, to będą po prostu prawa polityczne, a nie jakieś inne, prawda? Natomiast gdzieś tak w postulatach ludzie powiedzieli sobie, no i co z tego, że my wiemy o tym, że my możemy głosować, że ja mogę stanąć i mówić, co ja myślę. Jeżeli ja nie mam pracy, nie mam mieszkania, nie mam paru innych rzeczy. I to są te drugie prawa, gdzie mówimy o egalite, o równości i mówimy o tym, że to już nie jest nic o nas, bez nas, bo musimy przyznać, w ten worek wpadnie to, co my wkładamy. Czyli, szczerze mówiąc, podatki to nie jest głupia rzecz. I problem nie polega na tym, czy podatki są wysokie czy niskie, tylko jak są realizowane, jak, co my z nimi robimy, jak decydujemy o tym, gdzie te pieniądze idą, prawda? I tutaj macie Państwo znowu parę tych różnych, od nauki, przez mieszkanie, po pracę, po opiekę społeczną, zdrowotną i pewnie parę innych rzeczy. I wreszcie to trzecie, co się pojawiło dopiero pod koniec XX wieku i nazywa się fraternite, prawda? W rewolucji francuskiej e, Emilia de Gauche, e, nomen omen, która była kobietą i mówiła o tym, że jeżeli mamy mieć równe prawa, to kobiety też mają mieć równe prawa, skoro walczą i wchodzą na, e, na Gilotyny to mają też prawo mieć prawa polityczne. Ścieli ją, ale praw politycznych kobietom nie dali. Czyli <śmiech> Te fraternite, to jest dopiero XX wiek i to jest moment, w którym tak naprawdę zaczynamy myśleć, dlaczego fraternite, a nie serenite? Dlaczego braterstwo, a nie siostrzeństwo? Dlaczego prawa, jeżeli mówimy o prawach, to mówimy tylko o mężczyznach, a nie widzimy kobiet? Dlaczego jeżeli mówimy, to jest też ten moment, jeżeli mówimy o prawach, to dlaczego mówimy o ludziach, a nie mówimy o zwierzętach? Dlaczego mówimy o tym, do czego my mamy prawo, a nie widzimy, że oprócz nas jeszcze jest przyroda? I w końcu to jest też ten moment, co zaczyna być niestety strasznie niebezpiecznie realistyczne. Dawniej to był tylko wykład, teraz zaczyna być życie. I to jest naprawdę trudne. Żeby, bo to jest moment, kiedy sobie zdajemy sprawę z tego, że jeżeli jakiś kretyn w Moskwie albo jakiś inny kretyn, w Waszyngtonie albo w paru jeszcze innych miejscach naciśnie guzik, to właśnie skończy się nasze spotkanie, prawda? Czyli, że żyjemy w świecie, który jest globalny i jest malutki. I że to jest świat, za który my wspólnie ponosimy odpowiedzialność. Bo jak nam wytną lasy w Brazylii, to my się tutaj zadusimy nawet, jak ktoś nie naciśnie guzika. Czyli ta współzależność to jest dopiero tu. To jest ten moment, kiedy zaczynamy rozumieć, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za, za ten los. I z, ale znowu, te prawa, o których mówimy, właśnie prawa na wojnie, żołnierze nie mają prawa tak naprawdę zabijać. On nie ma prawa siedzieć w Waszyngtonie i strzelać, wysyłając drony do ludzi w Afganistanie. To nie jest sytuacja, która jest usprawiedliwiona prawem jako takim. I to jest po prostu na co dzień łamanie praw człowieka. I póki co tylko tyle możemy powiedzieć, że to jest łamanie praw człowieka. Dlaczego jest ono takie możliwe? Dlatego, że to wszystko, co powiedziałam, będzie pan stą potłuc, jeżeli procedury nie będą działać. I w związku z tym to, co jest najważniejsze przy prawie, jak się mówi o prawie, to tak naprawdę i o sprawiedliwości, to ja bym unikała gadania coś jest niesprawiedliwe, coś jest niesprawiedliwe. Tam to powinno być inaczej, tylko bym się zastanawiała tak. A dlaczego to w ten sposób działa? Dlaczego to nie funkcjonuje? Gdzie jest to zatkane? Ponieważ sprawiedliwość to jest również procedura. I teraz. Jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to tych sprawiedliwości jest cała kupa. Jest sprawiedliwość rozdzielcza, gdzie mówimy każdemu według potrzeb, prawda? Jest sprawiedliwość wyrównawcza, kiedy mówimy, jak zabiłeś, to masz odpowiadać. I jest wreszcie sprawiedliwość najważniejsza, nie wiem, czy można mówić najważniejsza, ale zajmując się tym, czym się zajmuję, widzę, że ona jest najważniejsza, to jest sprawiedliwość proceduralna. My byśmy nie mówili o tym, że wszyscy ludzie są równi, gdybyśmy byli równi. My nie jesteśmy równi, pod żadnym względem, prawda? Żebyś nie wiem, jak się wysilała, ja nigdy nie będę ładnie malować. A że już się teraz nie wiem, jak wysilała, już nie będę nawet ładnie śpiewać, bo miałam talent, ale go nie wykorzystałam. Czyli ludzie są bardzo różni. Natomiast tutaj chodzi o to, że kiedy mówimy o sprawiedliwości, to mówimy o tym, że na starcie nie powinno być zbyt dużych wachnięć i to też jest pizza na wodę fotomontaż. I tu wiadomo, że są ogromne różnice. Natomiast przy sprawiedliwości proceduralnej rzecz dotyczy sprawy najistotniejszej, mianowicie pewnego wymogu, żeby na przykład, to, to są sprawy życiowe, życia i śmierci, żeby ludzie, którzy nie popełnili przestępstwa, nie byli skazywani tylko dlatego, że są biedni, nie mają pleców, nie mają znajomości, nie potrafią się obronić. Czyli sprawiedliwość proceduralna wymaga nie tylko jawności, ale wymaga takiej porządnej, porządnego działania przy stosowaniu prawa. I ponieważ ja tu zostałam zaproszona w związku z ustawą Gowina, i mówię zupełnie świadomie ustawą Gowina, żeby nie używać słowa, którą Gowin używał. Ponieważ użycie tego słowa nie jest przypadkowe jemu zależało na tym, żeby odczłowieczać i żeby uruchamiać mechanizm w głowie, który pozwala nie widzieć człowieka, a widzieć kogoś, kto jest zupełnie obcy, uprzedmiotowiony, mniej ważny, niedobry. W związku z tym to, co w człowieku siedzi, a w człowieku siedzi jednakże empatia i siedzi poczucie wspólnoty, bo jesteśmy zwierzęciami i zwierzętami i zwierzętami społecznymi, żeby to usunąć. Więc w go wina to, co niszczy sprawiedliwość proceduralną. Parę innych również, ale ta jest najistotniejsza, polega na tym, że naruszone zostają fundamenty i ściany nośne systemu karnego. Prawo może każdego załatwić, naprawdę. I prawo może obronić, ale oczywiście zarówno w jednym, jak i w drugim <grym> przypadku wymagane jest spełnienie pewnych warunków. W prawie karnym przyjęło się że pewne zasady podstawowe są takie. Nikt nie jest karany, jeżeli mu się nie udowodniło, że popełnił przestępstwo, które było zagrożone karą w czasie, kiedy było popełnione. Nikogo się nie karze na przyszłość, nikogo się nie karze za myśli. W myślach możecie Państwo mordować swoich sąsiadów nawet. I może to nie warto, bo to wątroba, od tego się źle funkcjonuje, ale to nie może pociągnąć skutków prawnokarnych. Prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie można w trakcie, jest między nami umowa, między nami, to znaczy między władzą, która wydaje wyrok, a osobą, która ten wyrok otrzymuje, jest umowa. Zrobiłeś, dostajesz. To jest tak trochę jak w cywilnym prawie, prawda? Jak ja mam długi, to ja muszę je spłacić. Spłacam długi i mówię cześć. Oczywiście my nie mówimy cześć, bo mamy jeszcze później zatarcie, skazania, które się ciągnie i ciągnie, czyli jeszcze wiele lat po człowiekowi wy, wypominamy. Natomiast nie możemy mu pogorszyć sytuacji pierwotnej. I to jest niezwykle ważne. I teraz w tym momencie powiedziane jest tak, no zaraz, ale to nie można zmienić, Na no facet był skazany na karę śmierci. to są 25 lat. Tak, można zmienić na korzyść, nie można zmienić na niekorzyść. I trzecia zasada to jest taka, że e, nie rżniemy wała. Czyli nie udajemy, że chodzi o coś innego niż chodzi, prawda? Nie nazywamy główna stokrotką, tylko nazywamy rzecz po imieniu. Przepraszam za to mocne wyrażenie, ale nie mówimy, że kogoś będziemy leczyć, kiedy w rzeczy samej chodzi o to, żeby go zamknąć. I nie mówimy o tym, że to jest terapia, mm -hmm. kiedy wiemy, że terapia jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy, zwłaszcza po wyroku, bo w trakcie wyroku bywa różnie. W trakcie wyroku, szczerze mówiąc, była, bywa rzeczywiście różnie. Ludzie, którzy są narkomanami, alkoholikami, bądź mają ciągoty do narkotyków i alkoholu, rzadko kiedy powiedzą sobie, chyba rzeczywiście to już jest ten czas. I ja mam znajomych, którzy wyglądają jak ludzie, z których nikt nigdy człowiek by nie powiedział, że wyjdzie coś dobrego i to jest dowód na to, że nie należy ludzi osądzać za wcześnie. Natomiast on mi się przyznał, że on chodził na te, zapisywał się, na oddział terapeutyczny, po to, żeby mieć tam lepsze warunki. I jak był w ostatnim dniu trzeciego miesiąca, czyli po, w 90 dniu tego całego cyrku, jak on nazywał, musieli napisać piciorys. Jedni piszą życiorys, pijący piszą piciorys. I jak pisał ten piciorys, i się zorientował, co on właściwie pił, to w dziewięćdziesiątym dniu doszedł do wniosku, że może że rzeczywiście miał jednak jakiś problem. Tak? Czyli to się może zdarzyć w trakcie, może się zdarzyć przy okazji innych powodów, ale to musi być jednakże coś, co człowiek chce. Ale jest też inna sytuacja, kiedy to jest w trakcie wyroku, a inna sytuacja, kiedy to jest po wyroku. Więc przy, w przypadku tej ustawy, o której mówimy, ustawy Gawina z dnia 22 listopada 2013 roku, kiedy został w sposób niesamowity wykorzystany człowiek po to, żeby oddziałać na emocje ludzkie, i żeby stworzyć przepisy, które pozwalają zburzyć ściany nośne i fundamenty pewnego układu i które pozwalają na to, żeby w zasadzie pozbawiać ludzi wolności dożywotnio. I to jest tylko w pierwszym artykule. Na zasadzie takiej, że dyrektor więzienia ma wskazać człowieka, który jest zagrożony. I to jest człowiek, który został skazany na karę pozbawienia wolności. Kary układają się tak, kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, która trwa od miesiąca do 15 lat, odrębna kara 25 lat pozbawienia wolności, odrębna kara dożywocia. Tu nie ma kary dożywocia. w ogóle. Kara dożywocia to jest za najsurowsze przestępstwa, gdzie można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 25 latach. Czyli ci najmogą, wszystko, prawda? Ich tu nie ma. Szczerze mówiąc, kiedy Sejm uchwalał tę ustawę, nie było również tutaj pana... Mariusza T, ponieważ nie było 25 lat, one zostały dodane dopiero na poziomie Senatu. Natomiast to jest tylko początek, który pokazuje, że w zasadzie gdybym była skazana, to bym powiedziała tak, że jeżeli w trakcie postępowania wykonawczego występowały u nich zaburzenia psychiczne w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych, można to interpretować na wiele sposobów. Pierwszy to jest taki, że ja byłam ok, kiedy tam weszłam, a coś się ze mną porobiło w trakcie. No bardzo przepraszam, ale ja jestem w trakcie odbywania kary jak paczka, która została oddana do magazynu i ma być wydana w stanie co najmniej pogorszonym. Jeżeli takie rzeczy się ze mną dzieją w trakcie, to niestety to nie ja za to odpowiadam, tylko organ administracyjny, który mnie trzyma, czyli więzienie. Czy ja mam... Regres do więzienia o to, że w trakcie stały mi się takie rzeczy, że mam zaburzenia psychiczne, upośledzenie usmowy, bądź zaburzenie preferencji seksualnej, cokolwiek by to nie oznaczało, bo jedno z zaburzeń preferencji seksualnych jest na przykład wyobrażanie sobie w trakcie stosunku, kiedy jest się mężczyzną, że jest się kobietą. Co ciekawe, nie ma jednostki chorobowej, że kobieta w trakcie stosunku wyobraża sobie, że jest mężczyzną. Zaburzeniem jest tylko wyobrażanie sobie, że jest się kobietą, prawda? Bądź też... E potrzeba, i tylko w przypadku mężczyzn, odbywania stosunków z kobietami starszymi. Bardzo Panie, przepraszam, ale to się zaczyna od 1945 roku. Natomiast w drugą stronę to nie działa, Prawda? Czyli kobieta, która odbywa stosunki ze starszymi panami, jest okej. Okay. Tu nie ma problemu. I można byłoby popatrzeć na wiele innych zapisanych preferencji, znaczy tych zaburzeń preferencji seksualnych, Oczywiście my teoretycznie wiemy, o co chodzi, ale kiedy się popatrz na te spisy już i to jest odrębny temat. Ja się tym nie będę zajmowała, ale to zostawiam Państwu do oddzielnej lektury, ponieważ jeszcze niedawno, jeszcze w 70-tych latach mieliśmy w tej klasyfikacji około 130, 130 chorób. W tej chwili mamy już ponad, blisko 300. Gdzieś po drodze nam się dorobiło 170 chorób. Oczywiście za tym stoi ogromny przemysł farmaceutyczny który jest mocno zainteresowany w tym, żebyśmy się opisywali i, i byli chorzy i leczymi, ale to też pokazuje, jak to zaczyna być groźne. Jak w tej chwili żarty, że coś mi odbija, to chyba mi odbija. Już nie radzę robić takich żartów, ponieważ wracając do ustawy, ona jest na parę rzeczy, znaczy jeszcze tylko dwie rzeczy powiem. Jedna rzecz to jest taka, że to jest bezterminowe i to jest bezterminowe w ogóle. Bo ta ustawa pozwala na to, że człowiek, który wychodzi na wolność, może być w każdym terminie cofnięty i zamknięty bezterminowo. Na Czyli przykład po 10 latach. W każdym. Nie ma, nie ma żadnych granic terminowych. Czyli mamy haki na całą armię ludzi. Dwa, którzy byli w więzieniu. Którzy byli w więzieniu. Dwa, to jest sytuacja taka, że kiedy oni są w tych ośrodkach dysocjalnych, terapii dysocjalnej i tak można wobec nich stosować środki, które są równe torturom, do zabicia włącznie. Można człowieka zabić i wtedy gwarantujemy człowiekowi, funkcjonariuszowi, który to zrobił, opiekę psychologiczną i opłacamy jego prawnika. Do pierwszej instancji co najmniej, prawda? Także to jest coś, co jest groźne podwójnie, bo jeżeli się przyjrzeć, to jest to kopia z przepisów o ustawie o zdrowiu psychicznym. I niestety, jeżeli zaczniemy, to znaczy w ustawie o zdrowiu psychicznym nie można człowieka zabić, tam się nie przewiduje tego, że w wyniku działań terapeutycznych człowiek po prostu umrze. Natomiast tutaj to mamy i w ustawie o zdrowiu psychicznym macie Państwo również możliwość pozbawienia kogoś wolności na tej zasadzie, że będzie uznany za niebezpiecznego. On nie musi niczego robić. On może być uznany za psychicznego. I teraz sytuacja wygląda tak, że przez cały czas, kiedy ta ustawa była robiona, zdarzyła się rzecz niezwykła. Ja wiem, że ja byłam widoczna i ja byłam głośna, ale proszę mi wierzyć, ja nie byłam jedyna. Jest jednakże cała armia psychiatrów, która w tym brała udział i oni jak jeden głos pokazywali, dlaczego to jest niebezpieczne i dlaczego tego nie należy zrobić. A poza tym stała się, ja nie mam dużego doświadczenia, naprawdę. W związku z tym nie mogę mówić, jak jest zazwyczaj, ale parę razy przy różnych ustawach brałam udział i pierwszy raz zdarzyło mi się, zdarzyła się sytuacja, w której prokuratura, sądy z bardzo różnych poziomów, prokuratorzy z bardzo różnych poziomów, y, naukowcy, którzy zazwyczaj się ze sobą nie zgadzają, walczą od konstytucyjnego przez administracyjne po różne dziedziny prawa karnego, gdzie nawet na początku widać było, że chodzi im o wygrywanie pewnych interesów. Bardzo szybko ci ludzie zmieniali zdanie i również cała służba więzienna i eksperci od spraw penitencjarnych byli przeciwni. Czyli nie było wcześniej tak jednoznacznego sprzeciwu wobec uchwalaniu tego, co żeśmy jednak uchwalili. I to, że to się stało, to jest kolejna rzecz, która jest niebezpieczna, bo teraz już pozwolę sobie na coś, co może nie powinnam robić, ale ja widzę zagrożenie takie, że ja w ogóle nie muszę tej ustawy użyć, żeby ją wykorzystywać, bo ja mogę mieć chłopaka, którego wsadzam na krótko i mogę mieć jego matkę bądź jego bliskich, których mam zobowiązuję do tego, żeby mi zeznali na temat innej osoby i tylko raz zeznali, bo ja potrzebuję tą osobę jako zakładnika, używam pojęć e, prokuratora wełny i mogę używać zakładnika do tego, żeby go trzymać w areszcie wydobywczym. Terminy zakładnik, termin, aresz wydobywczy nie funkcjonują w kodeksie postępowania karnego, ale niestety funkcjonują od 2000 roku, a zwłaszcza do 2005 roku w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości karnej. I ja w ogóle nie powołam się na to, tylko będę sobie, wiedząc, że to istnieje, załatwiała wszystko tak, jak ja chcę. I niestety, Zbyt często ludzi wsadzamy do więzienia, którzy są niewinni. Czasami pokazują, pokazuje to prasa, czasami pokazuje to telewizja, też czasami. I daleka jestem od tego, żeby domyślać się, co za tym stoi, ale często widać, że, że jednakże są to ci sami sędziowie, ci sami prokuratorzy i ludzie, których życie jest łamane całości. Łamane, bo mamy przykład człowieka, który. Nawet dostał odszkodowanie za niesłuszny areszt. Tyle tylko, że tydzień wcześniej nie wytrzymał i popełnił samobójstwo. Czyli ludzie tracą również z tego powodu życia. I jeżeli w takich warunkach pozwalamy sobie na to, żeby tak bardzo osłabić system, który jednak zabezpiecza człowieka przed ingerencją władzy w jego wolność, to to już jest niebezpieczne. I tym optymistycznym akcentem ja skończę. Ja panu głos. Pytania jeszcze do Pani Profesor. Zaraz, jak nie będziecie mieli odwagi, to no ja mam jedno pytanie. Niech Pan bawi. Państwo, władza. E, w, e, tak powiem, w obiegu anarchistycznym funkcjonuje teza, nie tylko pewnie, funkcjonuje teza, że zasadniczo każda władza e, jest gwarantowana oraz delegowana przez państwo, na przykład prawo własności, i wynikająca z tego władza. No i korzeniami sięga to do monopolu przemocy. Czy, czy pani profesor zgodziłaby się z, taki, z taką interpretacją? I mamy tutaj jakby łańcuch. Państwo ufundowane na, na monopolu przemocy, mające swoją jawną władzę państwową, ale jednocześnie deleguje. Na przykład prywatna firma ochroniarska w służbie właściciela czegoś e, swoją władzę opiera de facto na władzy państwowej, ponieważ jest zarejestrowaną firmą ochroniarską, działa w granicach prawa, etc., etc. Ja bym się z tym nie zgodziła, bo, bo tu są dwie rzeczy. Z jednej strony Pan mówi o pewnym, o pewnej szczególe w ramach większej całości, a proszę pamiętać, że my jednakże jesteśmy przez ostatnie 20 lat, a wcześniej przez 20 lat, po raz pierwszy w sytuacji, w której przywiązujemy Dużą wagę do tego, żeby poszanować prawo prywatne człowieka, prawda? I kiedy żeśmy zaczynali to w 1989 roku, to myślę, że, że mieliśmy jak najlepsze. To nie chcę być tyłem, przepraszam. To mieliśmy jak najlepsze chęci, naprawdę, żeby umożliwić ludziom stabilizację, pewność i taką wiedzę, że to, co jest ich, jest święte. Święte prawo własności. To jest jedna rzecz. I oczywiście to nam do końca nie wyszło. Jak, przepraszam, teraz sobie pozwolę na mm, taką krótką dygresję. Słucham od dłuższego czasu Radia Maryja, bo chcę zrozumieć, o co chodzi. I myślę, że gdyby Balcerowicz słuchał Radia Maryja, to by zrozumiał, że prawdopodobnie reformy, które robił, były konieczne, ale powinny były być zrobione z uwzględnieniem tego, co tak doskonale y, ksiądz Rydzyk zna, to znaczy ludzie muszą mieć poczucie godności zachowane, muszą mieć zachowane poczucie stabilnej wspólnoty, poczucia jedności z, z większą całością, gdzie są szanowani i uznawani. Nie można ludziom powiedzieć, jesteś nieważny, bo nie masz niczego i jesteś biedny, jesteś nieważny, bo jesteś robol, nic z ciebie już nie będzie, bo jesteś stary, a ty chociaż jesteś młody, to i tak z takiego środowiska... Anarchista. Anarchista brzmi dumnie, szczerze mówiąc. Natomiast młody człowiek, który... Kiepsko. No właśnie, młody człowiek, który jest bezrobotny, bez, bez szkół i bez możliwości szkół. W momencie, kiedy ja byłam na studiach, było około 13% młodzieży ze wsi. Jak ja już byłam asystentką i zaczynałam pracę, to było 10%, a teraz jest 3%. I jadąc tutaj słuchaliśmy audycji o niechęci Polaków wobec ludzi ze wsi, prawda, co jest zrozumiałe, ponieważ wszyscy jesteśmy ze wsi. Jak rozmawiam z moimi znajomymi, to jestem jedną z niewielu, która nie ma błękitnej krwi w swoich żyłach. Wszyscy latem jesteśmy szlachta. co świadczy o tym, że mamy pewne problemy, i deficyt poczucia własnej godności, więc to dorabiamy w taki sposób. Czyli dla mnie to jest zbyt szybka paralela od prawa własności do przemocy, o której Pan mówi. Tu nie chodziło tylko o mechanizm delegacji. Ja nie od... znaczy, w tym momencie ja nie wypowiadam się w sposób cenny, że to jest dobre albo złe. Natomiast faktem jest to, co, co Pani powiedziała o zróżnieniu pomiędzy państwem a władzą. I, że De facto stosunek podległości, stwierdzony formalnie, jest gwarantowany przez państwo. Tak, ale to jest na pewnej zasadzie. Proszę zobaczyć, oczywiście my te zasady łamiemy, bo to jest na takiej zasadzie, trochę Monteskiuszowskiej, że my delegujemy, nikt nas nie pyta, ale my delegujemy prawo do sprawowania pewnej władzy po to, żeby właśnie gwarantować nam bezpieczeństwo, prawda? I to bezpieczeństwo, to rzeczywiście poczucie bezpieczeństwa jest dla ludzi bardzo ważne. Tyle tylko, że nie, to, czego chyba nie zrozumieli ci władzy od początku, że poczucie bezpieczeństwa zakłada również poczucie godności i poczucie wspólnoty, że to jest coś, co genialnie ryzyk realizuje do godziny czwartej po południu. Od piątej zaczyna się lanie nienawiści i jak leci straszliwe, ale do godziny piątej to jest miejsce, gdzie każdy mnie wysłucha, gdzie ja mogę przekazać swoje rzeczy dla innych i mam poczucie, że się dobrze dzieje. Gdzie są ładne programy dla dzieci, które się mogą wypowiadać i również ich słuchamy. I później znów jest miejsce, gdzie ktoś mnie słucha z uwagą. To, że ona on mnie wnosi, to zupełnie jest inna sprawa. Ci ludzie o tym nie wiedzą, prawda? Ale wiedzą, że są ważni, wysłuchiwani i że mamy coś, co nas bardzo blisko łączy. Bez względu na to, czy ja jestem na północy, czy na południu, to jest, to jest, no właśnie, to jest to coś, co jest niematerialne, a niezwykle ważne. Natomiast jeżeli chodzi o władzę państwową, to problem polega na tym, proszę Państwa. Że rzeczywiście ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza jest niezwykle dobrze pomyślana, zwłaszcza z Trybunałem Konstytucyjnym, który ma być niezależny od wszystkiego i prezydentem, który ma kontrolować bardzo niewiele. No proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy władzę ustawodawczą, gdzie ludzie z tejże samej władzy ustawodawczej przechodzą do władzy wykonawczej, bo są ministrami, podministrami i innymi. Czyli parlament rząd wymiana A następnie z władzy sądowniczej, ci sędziowie są w ministerstwach sprawiedliwości i w innych i to wszystko jest przemieszane. I, I w zasadzie tak naprawdę to ten, który trzyma władzę, ma władzę totalną jeszcze, jeżeli chodzi o pomieszanie tych władz, de fakt, że wszystko się skupia obecnie na władzy wykonawczej, która można powiedzieć, że to jest to przykładem jest, jak są zgłaszane rządowe projekty w ustaw, z której założenia jest, że większość parlamentarna, czyli ci, z których wywodzi się rząd, nie można zagłosować przeciwko rządowemu projektowi ustawy. Tak? Czyli już wiemy z założenia, że ta ustawa, która została zgłoszona gdzieś w ministerstwie powstała, czyli władzy wykonawczej, trafia ona do władzy ustawodawczej, gdzie mamy dyscyplinę długową, zostanie to uchwalone i następnie prezydent, który jest też powiedzmy, niezależny, wiemy, że prezydent, który de facto co pięć lat potrzebuje zaplecza tego politycznego, z którego wywodzi się władza wykonawcza, podpisze tę ustawę. Czyli cały ten, cały ten proces legislacyjny to, to, to jest tylko tak, tak mówiąc kolokwialnie sztuka dla sztuki, tak? Była większość, zagłosowała, zagłosowała, tak? Ale nie można było zagłosować przeciw tej ustawie, pomimo tego, że być może... Ale oczywiście, członkowy. że można. Co by się im stało? To jest raz. Nic by się im nie stało. Znaczy nie, właśnie to by, by ustawo, zostało, by, ustawo, zostało że by zostali... By zostało stakomim, zostało wiesz, by. Wy, wyłączeni. Hmm. No to, by, by... to jest Trybunał Konstytucyjny na te jest, ale jest Trybunał Konstytucyjny, który też różni się na to, ale jeszcze. wie pan, to jest, to jest takie, ja, ja się z tym nie zgadzam. Być może jestem naiwna i ja tego nie rozumiem, ale ja tego naprawdę nie rozumiem. Poza tym jest inny problem, o którym wczoraj mówiła pani profesor Wętowska, co można sobie przeczytać w najnowszym państwie i prawie. Problem polega również na tym, bo można sobie wyobrazić, że jest, jest rzeczywiście kodeks cywilny, kodeks rodzinny, kodeks administracyjny, przedstawiany przez stronę rządową. Jeżeli ktoś Państwu mówi, że trzeba zrobić nowe prawo, bo to stare już ma 10 lat, to ten ktoś jest niebezpieczny, to są groźni ludzie. Prawa nie trzeba zrobić. My, my mamy rozwolnienie ustawodawcze, ponieważ im się wydaje, to, że, tak. że działają jak tworzą nowe prawo. Minister. Natomiast problem polega w tym, bo oczywiście basą jest Unia Europejska, to już jest zupełnie inny system prawny. Natomiast Unia Europejska niczego nam nie narzuca, niczego od nas nie wymaga. To gadanie, że my musimy, bo Unia, jest nieprawdziwe i to, co robimy, czyli biorąc gotowy tekst Unii, dyrektywy, wkładając do polskiego prawa, najczęściej tego nie powinniśmy robić, bo to nie ma być kopiowanie, tylko to ma być transpozycja, a transpozycja wymaga tego, żeby się przyjrzeć czy w ogóle jest potrzeba, czy przypadkiem na gruncie istniejącego prawa nie można wywieźć zasad, które spełniają wymogi unijne. I najczęściej tak jest. Tymczasem my bierzemy copy i paste, prawda? To jest raz, dwa ustawy, które są załatwiane bez zastanowienia na potrzeby jakiegoś jednostkowego działania. Wszystko to, co się stało w Kodeksie Karnym przez ostatnie kilkanaście lat, jest najczęściej złe. Najczęściej niepotrzebne. My na dzień. A, to przy tej ustawie też warto powiedzieć: my mamy karę do żywocia, my mamy środki zabezpieczające, my mamy możliwość izolowania przez bardzo długi okres czasu ludzi, my mamy możliwość przesunięcia, jeśli ktoś naprawdę zachoruje, w ramach kodeksu karnego wykonawczego artykuł 153 wymaga nawet, aby nastąpiła przerwa w karze i leczenie, prawda? Także to wszystko jest. Tutaj nic nowego nie trzeba, i kolejna rzecz. Granie na kompleksach Polaków, które nie wiem, czy my mamy te kompleksy, bo w Niemczech coś istnieje, bo w Szwecji coś istnieje, bo we Francji coś istnieje. No i co z tego? Tak naprawdę oczywiście. Nie przerywać, ale chciałem za dużo gadam, więc bardzo proszę. Wobec tego, coś, co mnie bardzo ciekawi. Bardzo proszę o komentarz, że tutaj jest prawie Konstytucja Martwertera Prawa. Czym jest prawo, czym jest konstytucja? Czy <coughs> konstytucja jest prawem, czy tylko źródłem prawa? No i jeszcze, żeby pogłębić temat, Trybunał Konstytucyjny, czy nie został przypadkiem tak pomyślany, żeby zablokować, żeby złamać konstytucję? E, zacznę od tego konstytucja jest instrumentem, nie, czy jest martwek, czy nie, to jest instrument, który ogranicza demokrację. To trzeba zrozumieć najpierw. I znów nie jestem tutaj oryginalna, kopiuję w tej chwili Osiatyńskiego i Łętowska. To jest instrument, który ogranicza demokrację. Ponieważ tu jest zestaw zasad, który mówi co można, co nie można. W związku z tym to ma być gwarancja, że nawet jak przyjdzie nam cała masa ludzi i powie geje do ostatnich ławek, prawda, to tu jest powiedziane nie. Romowie wąs Polski. Nie, nie można sobie pewnych rzeczy przegłosować. Zobacz, czy to jest martwe, czy nie. Widzi pan, wczoraj też na ten temat żeśmy dyskutowali, ja jestem członkinią, członkinią Komitetu Prawnego Polskiej Akademii Nauki I była dokładnie na ten temat dyskusja, gdzie Specjaliści wybitni z bardzo różnych dziedzin, a ja mam poczucie, że jestem jak Kopciuszek na salonach, ponieważ zajmuję się dziedzinami mrocznymi, gdzie ciągle widzę, że coś nie działa, a nie działa, ponieważ zajmuję się prawem karnym. Mam wspomnienia z dzieciństwa, kiedy byłam studentką, kiedy miałam zwyczaj powoływania się na Konstytucję i wtedy usłyszałam płatek. Konstytucja jest po to, żeby być, nie po to, żeby się na nią powoływać. Ale to było w latach 70. Natomiast współcześnie, zgodnie z treścią tej konstytucji. Zapomniałem dodać, że chodzi o własną konstytucję, która obowiązuje. Tak. Ta konstytucja jest konstytucją, którą można stosować bezpośrednio. I zaraz Panu dam przykład tego, czego nie ma? można. Czy czy? Można tam, to gdzie ja można. Wiem, Widzi Pan, po prostu często są te przepisy. Po pierwsze, odsyłają, odsyłają, odsyłające. Po drugie, są ogólne. Po trzecie to, czego nam brak, kultury wykorzystywania konstytucji do debaty przy rozstrzyganiu spraw, które prawa dotyczą. U nas myślimy w kategoriach pu, pu, pu, prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo rodzinne, sama tak mówię, prawda? Nie widząc, że to jest pewna całość, którą zwieńcza zwięcza prawo karne. Już będę kończyć, bo ten pan zasypia. i ja się wtedy strasznie źle czuję, ale cieszę się z panu Pan jest niewyspany, czy ja nudzę? To dobrze. Natomiast dajesz panu przykład. Jest sprawa taka, facet był robotnikiem, wdowcem z dwójką dzieci fabryce wzięło mu i uchlapnęło kawałek nogi. Stał się inwalidą z dwoma córkami na utrzymaniu. Miał bardzo niewiele, zażądał odszkodowania od swojej firmy. Złożył wniosek do sądu. A sąd a, złożył wniosek do sądu o wysokie odszkodowanie i oczywiście od takiego wniosku trzeba zapłacić koszty, trzeba wpłacić. Na no co on poprosił, jeżeli nie mamy pieniędzy, możemy poprosić o zwolnienie z kosztów. Sąd w pierwszej instancji mi odpowiedział, proszę pana, jakżeś pan był ofiarą wypadku, jak pan wiedziałeś, że będzie się pan starał o odszkodowanie, to, to trzeba było, było sobie zaoszczędzić. On się od tego odwołał do drugiej instancji. I sąd w drugiej instancji powiedział, konstytucja gwarantuje nam prawo do sądu. A artykuł 6 konwencji mówi, że każdy ma prawo do sądu. Czyli na gruncie konstytucji i prawa europejskiego takie uzasadnienie sądu jest niedopuszczalne. Koniec. Czyli widzi pan, można. Trzeba tylko chcieć. My nie żyjemy w kulturze, która do tego nawykła. I tak naprawdę 20 lat to jest mało problem polega na tym, że młodzież, która przychodzi, bardzo już łatwo jest... Dzisiaj daliśmy tego dowód. Proszę zobaczyć, nie mamy myślenia, które byłoby dość naturalne, szczerze mówiąc, w paru innych państwach, przy sprawie na tratwie. Pierwsza myśl by była, a jak zabezpieczyliśmy interesy rodziny tego zjedzonego? To byłoby pierwsze. Nie jak go ukarać, nie co? tylko teraz, a co się dzieje z odszkodowaniem dla tego zjedzonego? No już zjedzony, tak? Ale tam są jacyś... My tego nie mamy w sobie. Tak samo straszne jest to, że przychodzą studenci zupełnie nowi i świeży, którzy się urodzili już w tym nowym systemie i mają PRL w głowie. P I to bardzo prosto sprawdzić. Jak się pytamy czy o to... Czy Uniwersytet, Wydział Prawa uczy według zasad nowej konstytucji studentów, czy według wpojonej mentalności jeszcze PRL-owskiej? A jak właśnie sprawdzić, czy ktoś ma PRL-u? Ja mam przykład, tak, czy ja mam ja prl Teraz ja ja Zaraz Pana sprawdzimy. No, proszę. Ale najpierw odpowiem na to pytanie, a później sprawdzimy Pana i Państwa do końca. Um. Wybili Pani... pani nie, nie wybili. Po PRL-u się urodzili, czy Tak, tak, ale tutaj było pytanie, jak my skształtowaliśmy studentów. Czy, właśnie czy pan profesorowie za... prawa zareagowali na nową konstytucję? Nie wiem. Ale wiem co innego, wiem że w dalszym ciągu podejrzewam, że w dużej mierze uczymy studentów niewłaściwie. Natomiast są profesorowie, którzy starają się robić następujące rzeczy, student, jeżeli ktoś tu jest nawet z Wydziału Prawa, jeżeli ktoś kogokolwiek skłania do uczenia się przepisów na pamięć, to nie powiem, że jest idiotą, bo to niegrzeczne, ale to jest niesłuszne. Student, studentka nie mają znać przepisów na pamięć. Mają wiedzieć, gdzie je odszukać, mają je przeczytać i umieć zinterpretować. Czyli powiem w ten sposób, bo najłatwiej byłoby mi powiedzieć, proszę pana, problem to jest w szkole podstawowej. Tam się powinno nauczyć ludzi myśleć. Nauczyć się myśleć jest to bardzo trudna sztuka, i my już otrzymujemy materiał gotowy, prawda? Co jest łatwizna i tego nie zrobię. Myślę, że za mało uczymy studenti, studentów myśleć. Za mało ich uczymy mówić. Za mało ich uczymy... Uniwersytet też nie zareagował na nową konstytucję. Zareagował, proszę pana, tylko to trwa. Konstytucjonaliści zareagowali natychmiast. Inne jakieś przykłady? A dlaczego miałbym zareagować na nową konstytucję? konstytucja jest to takim aktem... Zacznijmy, nie, nie, proszę Ale teraz sprawdzimy, no że... to gdzie jesteśmy czy, tutaj. Tu Nikt nie Spał Pan, w... kurczę, bladę. Właśnie się nie, nie. Dawało na jest, przykład, na podstawie konstytucji. Było. Jednak... Na podstawie o, konstytucji, naprawdę. S sądy się powołują, jeżeli mogą, niekiedy się powołują bezpośrednio. To dotyczyła sprawa o możliwość złożenia sprawy o odszkodowanie bez wpisu sądowego ze względu na niemożność złożenia no, są to wyjątkowe sumy. sprawy ale tak to, to nie jest, są wyjątkowe tak trudno żeby to jest zostało na podstawie konstytucji nie może być skazany na podstawie tak. konstytucji no bo właśnie. konstytucja nie jest kodeksem karnym można być skazany I tak naprawdę ale sprawdzimy dobrze macie państwo kodeks karny prawda i w tym kodeksie karnym jest powiedziane po co się ludzi skazuje Jakie, to znaczy, jak wymierzamy karę, to wymierzamy tą karę w trzech, z trzech powodów. Po pierwsze to ma być e, prewencja indywidualna, czyli bierzemy pod uwagę potrzeby człowieka. Prawda? I raz może, żeby nie być gołosłownym. Kurde, gdzie jest kodeks karny? Jest. Sąd wymierza karę. I to już będzie ostatnie, co? Bo rozumiem, że musi być druga część też. Sąd wymierza karę według swojego uznania w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. To jest cały długi wykład, w związku z tym zrobimy go króciutko. Kara ma trzy cele. Sprawiedliwa odpłata, sprawiedliwa odpłata. I tu powinnam zacząć wykład na temat Hammurabiego, nie zacznę. Dwa, prewencja indywidualna, czyli w stosunku do sprawcy i prewencja generalna, w stosunku do wszystkich państwa. O co chodzi w prewencji generalnej? Dlaczego, każąc, bierzemy również pod uwagę oddziaływanie na pozostałych ludzi? O co chodzi, proszę Państwa? Żeby po prostu społeczeństwo bało się popełniać dane czyny Pan Na przykładzie konkretnego skazanego. Pan jest pereł, a teraz proszę mi powiedzieć, dlaczego? Pomimo tego, że przeczytałam to. Dlaczego pan jest PR? Nie to jest nie generalny. Dlatego, że podam definicję perlowską, totalitarną konstytucji. Nie, nie, nie. Pan powiedział, niech pan państwo. Tak Jeszcze raz przeczytam, dobrze? Sąd wymierza karę według swojego uznania w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy. Sprawiedliwa Układa, Hamurabi, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości, czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, prewencja indywidualna, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, prewencja generalna. No, Dlaczego? Na no, kształtowanie świ świadomości prawnej, żeby społeczeństwo bo dowiedziało się, że społeczeństwo miało, jakby społeczeństwo zaszczepiło się ta, ta wiadomość, że dany czyn jest zabroniony pod groźgą kary, czy, czy, czy, czy ta prewencja generalna, i żeby społeczeństwo wiedziało, co może go spotkać za to czynu, to jest właśnie ta prewencja generalna. Dalej pan mówi jak w PRL-u, już dużo lepiej, już dużo lepiej początek, końcówka PRL-owska. Jest dobry. zdoby. bo to nie o to chodzi. Przecież do pewnego stopnia to niekoniecznie pana wina, że, jest, że tkwimy w prl -u. Pan jest. Pan się urodził chyba troszkę wcześniej, prawda? To nieważne. Nie moi, studenci, moi studenci się urodzili już na pewno. Ale to jest to, że to w nas tkwi. Natomiast rzeczywiście poprzednio chodziło. Ta końcówka była taka, żeby odstraszyć innych od popełnienia przestępstwa. Ja popra – Ja poprawnie Nie, mówię. mówił pan prl natomiast proszę zobaczyć, a także potrzeby w To Ale zakresie... profesora Witolda Świdę, na którym… – jest... Świda już wziął i umarł dawno, on tam, już nie żył w nowym systemie. – Ale przedwojennym… – Przedwojennym, przedwojenny. to było przed wojną i... do Kitu. Pierwszym... Zrozumcie państwo, na dzień dzisiejszy zakładamy, <śmiech> dawniej było właśnie traktowanie lewe. Wy wszyscy tu jak jeden mąż jesteście bandą podejrzanych łobuzów, których trzeba trzymać za pysk i pokazywać, dawać przykłady, bo jak nie, to się rozpuszczą, tak? A teraz mówimy w ten sposób. Proszę Państwa, jesteście grupą kulturalnych, miłych, uczciwych ludzi, która ma prawo do wiedzy. Ustawodawca nie mówi uwaga, trzeba na nich patrzeć jak na potencjalnych zbrodniarzy, tylko z całym szacunkiem do Państwa macie prawo wiedzieć. Ja powiedziałem zaszczepić świadomość, użyłem takiego Tylko potem, żeby odstraszać proszę Pana, nikt Pana nie odstraszał. Kodeks karny to jest zbiór na dzień dzisiejszy zachowań niechcianych. I grzecznie Pana informujemy, jakie zachowania są zakazane. W związku z tym skazanie nie ma Pana przestrzegać, uważaj gościu nie rób tego, tylko szanowny Panie tego typu zachowania są przestępstwem i właśnie my wskazujemy. My po prostu kształtujemy w ten sposób świadomość prawną społeczeństwa. Nie straszymy, a informujemy. I oczywiście, jeżeli... Ja zaraz wezmę i kitę odwalę, w związku z tym nie będę mogła robić tych badań przez następne 50 lat, ale państwo będziecie mogli i w związku z tym będziecie mogli zobaczyć, ile pokoleń musi się przewinąć, żebyśmy wreszcie zrozumieli, że jesteśmy porządnymi, miłymi ludźmi, którzy mają prawo do informacji. Co więcej, to nie jest takie proste oczywiście, bo jakbym Państwa zapytała, że macie mi podać 10 przestępstw, to gwarantuję, że nie umiecie tego zrobić. Dlaczego? To, to niech pan próbują. To, to niech 10, 10 przestępstw? Tak. Tylko 10 różnych, 10, 10 różnych. 10 10 różnych. To ci, no niech Pan wali. No, na przykład dla Y, y, na przykład y, zabójstwo. Tak. Y, y, y, z, zabójstwo na przykład y, spowodowanie katastrofy, spowodowanie katastrofy drogowej. No nawet Panu to zaliczymy, dobrze. Y, spowodowanie katastrofy drogowej, y, y, powiem to prawie y, sutenerstwo. Y, czy czerpanie korzyści z nierządu? Dobrze, świetnie. Czerpanie korzyści z też weźmiemy, zaliczymy. Poplecznictwo. To już będzie w tym samym. Płatna protekcja. Płatna protekcja. Dobra, niech będzie, tylko już wtedy musi paść, bo to jest grupy, prawda? Czyli już kradzież pan tutaj ma i te wszystkie łapówkarstwo, i ci dalej. No na, na, na to grupę ale konkretne jakieś... Nie, ale to bierzemy... Bo... Możemy sobie zabójstwo rozdzielić na 15, ale tu chodzi o to, że zabójstwo, czyli zabijanie ludzi jest jedną grupą. Mamy 5, to idzie dalej. Na przykład weźmy ujawnienie tajemnicy państwowej lub służbowej. Na, no to jest jedna grupa, jak powiedzmy, szpiegostwo, czy, tak. czy na przykład obalenie, próba obalenia próba obalenia przemocą ustrojów w takich te, te, jakie przestępstwa części szczególnej jest to jest socjalistycznego, to już jest, to nie ma. ale zamach na państwo, niech będzie szpiegostwo, tu włożymy i te wszystkie tak? to już było, to było wcześniej nie może być czyli kończymy, cześć, dalej ale i tak jest pan świetny, szczerze mówiąc studenci kończą gdzieś tak na czwartym rozbój, kradzież nie, nie oszustwo, dopracenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem Ktoś już już przeciwko mieniu już Przecież no. Przestępstwo na przykład przeciwko, przestępstwa przeciwko wyborom chociażby. Dobrze, składanie, ja składanie, składanie, składanie fałszywych zeznań. Nielegalne przekraczanie granicy też. A to już jest procesie. jedna grupa przeciwko porządkowi państwa, no. Ale nawet i to, to, pan by był bardzo dobry. Naprawdę, gratuluję, bo to jest rzadkie. No bo, <głos> to tutaj na grupie 4-5. To jest to. To jest zestaw zachowań niechcianych, prawda? A teraz cała reszta to już jest tylko prawa do tego. Czyli kończąc właśnie, trzeba wiedzieć, że te zmiany chyba nie idą za szybko i trochę też i od nas zależy, jak będziemy postrzegać innych, ewentualnych, potencjalnych przestępców, to nie o to kodeksowi karnemu chodzi. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten dział prawa, który działa jako subsydiarny, czyli powinien działać jako ostatni. W momencie, kiedy ja zaczynam być zbyt aktywna na rynku i mam zbyt wiele studentów, to jest niedobrze. Bo to znaczy, że zaczynamy rozwiązywać problemy społeczne i państwowe instrumentami, które się do tego nie nadają. Prawo karne czasami potrafi rozwiązać problemy, najczęściej rodzinowe. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.